Historia Żywa. Stefan Żeromski, rocznik 1864. Dobosz utrudzonego szeregu walczących o niepodległą. Jak napisał profesor Ryszard Handke o wybitnym pisarzu, publicyście, autorze przedwiośnia, siłaczki. Czterokrotnie nominowanym do Literackiej Nagrody Nobla. Oraz Stanisław Wyspiański, urodzony w 1869 roku, dramaturg, poeta, malarz, uczeń Jana Matejki, nazwany czwartym wieszczem narodowym po premierze Wesela w 1901 roku. To bohaterowie naszej audycji. Przyszło im żyć i tworzyć po powstaniu styczniowym, największym zrywie narodowym Polaków w XIX wieku. Jak widzieli po popowstaniową Polskę pod zaborami, jaką rolę odegrali jako duchowi przywódcy w drodze do niepodległej. Romski wywodzący się z Kieletczyzny, walczył o nią także bezpośrednio, czy to jako powołany do Legionów, czy też w końcu października i na początku listopada 1918 roku, kiedy jak napisał, powierzono mi niemal dyktaturę nad Zakopanem. To było w tak zwanej Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. Wyspiański, Krakus, niepodległej nie doczekał. Zmarł w 1907 roku. Żaromski w 1925 roku. Jak wyobrażali sobie Polskę odrodzoną, o którą autor przedwiośnia miał możliwość spierać się z samym Józefem Piłsudskim? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, Stefan Żeromski i Stanisław Wyspiański to duchowi przywódcy Polaków, których bronią było słowo. Czy tak można połączyć ich zasługi i uzasadnić obecność tych postaci na naszej liście królów i władców? Rzeczywiście ta para, jeżeli można takich połączyć, w ich znaczeniu dla polskości, dla sporów o polskość także, jakie toczyć się będą w nawiązaniu do ich dzieł, tych dwóch autorów ma znaczenie wyjątkowe dla tego czasu, kiedy Polska wydobywa się z niewoli i kiedy odzyskuje niepodległość. Choć tak jak pani redaktor przypomniała, tylko jeden z nich Stefan Żeromski doczeka tej wolności, tej radości z odzyskanego śmietnika to przecież wizja przygnębiająca, która jakoś towarzyszy niektórym jego dziełom, tworzonym w drugiej rzeczpospolitej przede wszystkim przedmiośnie, taką konfrontacją z tą wymarzoną wizją niepodległej konfrontacją, w której wiele rzeczy okazuje się nie spełniać wysokich nadziei wcześniejszych. Ale dzieła wyspiańskiego, choć on nie dożył niepodległości, także są miarą tej niepodległości, i może nawet w ostatnich 20-30 latach, czyli już w Trzeciej Rzeczpospolitej, częściej to może nawet Wyspiański jest układem odniesienia dla nas dzisiaj jego wesele czy klątwa, niegdyś dramat zapomniany, a teraz mocniej rezonujący czy wyzwolenie od już 117 czy 118 lat, budzące spory. To są dzieła, które wciąż ożywiają nasze emocje. Znajdujemy przewodnictwo dla naszej myśli. Oni dwaj jakby wyrastają swoją rolą społeczną, bo rangę artystyczną można się spierać. Czy Żeromski był większy od Reymonta na przykład, czy Wyspiański jest najgenialniejszym literacko twórcą pierwszej połowy XX wieku? Właśnie owe społeczne elementy ich przesłania i ich zakorzenienie właśnie w wyobraźni kolejnych już pokoleń Polaków powoduje, że można w nich uznać królów duchów literatury polskiej XX wieku, tak jak przed nimi tę rolę odgrywali niewątpliwie wieszczowie romantyczni. Stanisław Wyspiański będąc dzieckiem stracił matkę, zaopiekowali się nim wujostwo Stankiewiczowie, podobno od dziecka nie rozstawał się z ołówkiem, z węglem, wciąż coś szkicował, rysował. Jaką drogę przebył od rysowania do pisania? Rzeczywiście warto sobie uświadomić, że no Kraków, który kojarzymy z jego nazwiskiem, właściwie został w dużym stopniu stworzony przez Wyspiańskiego. Wiadomo, Kraków istniał tysiąc lat przed Stanisławem Wyspiańskim i wpłynął tym, co Wyspiański zastał już jako dziecko, a potem jako dojrzewający w tym mieście chłopiec, płynął niezmiernie na twórczość Wyspiańskiego, ale właściwie... To Wyspiański, nie on jeden, ale on może bardziej niż ktokolwiek inny, podniósł na nowo rangę Krakowa jako kulturalnej, duchowej stolicy Polski. W roku 1869, kiedy w styczniu w Krakowie na świat przyszedł Stanisław Wyspiański, była to zapadła dziura. Tak muszę o swoim rodzinnym mieście powiedzieć, jak ono wyglądało 91 lat przed moim urodzeniem. No tak aż nieprawdopodobnie to brzmi, panie profesorze. Cóż, to było miasto, które nie miało 50 tysięcy mieszkańców podczas gdy Łódź pół miliona mieszkańców na progu XX wieku. Warszawa liczyła około 1870 roku blisko 300 tysięcy mieszkańców. Lwów był dwa razy większy od Krakowa. Ale zbiega się jednocześnie ten dość niski punkt startu z niezwykłym rozwojem znaczenia tego miasta i Galicji w ogóle jako zaboru z niewolonej Polsce. Dokładnie zbiega się to z życiem Stanisława Wyspiańskiego, a mianowicie nadanie autonomii Galicji. I bardzo szybki wzrost instytucji kulturalnych, polskich, kulturalnych, naukowych, które gdzie indziej w ogóle nie mogły się rozwinąć w tym czasie. Przeciwnie, były likwidowane w pozostałych zaborach. Kiedy Wyspiański będzie miał lat 9, otwarte zostanie w Krakowie Muzeum Narodowe. No bez tego właśnie ten ołówek, czy ta kredka w ręku młodziutkiego chłopca nie miałaby w oparciu o co się rozwijać, a tak już jako kilkunastoletni chłopiec będzie mógł po prostu przesiadywać godzinami w sukiennicach, gdzie ulokowane było to muzeum ufundowane w 1878 9 roku i będzie mógł patrzeć na najwspanialsze dzieła polskiego malarstwa, w tym dzieła tworzone przez jego wkrótce mistrza w Szkole Sztuk Pięknych i znów to w Krakowie mogła powstać taka właśnie kuźnia największych talentów polskich sztuk plastycznych, ta, której mistrzem był właśnie Jan Matejko i kolejne dzieła Matejki, które będzie można podziwiać na tory pod Wskowem, bitwa pod Grunwaldem. No to wszystko robiło ogromne wrażenie, podobnie jak dopuszczone wtedy przez bardzo łagodzące swój kurs wobec polskości władze austriackie Franciszka Józefa, o którym mówiliśmy nie tak dawno olbrzymie uroczystości patriotyczne związane z uroczystymi pochówkami. No Najpierw to będzie ten, któremu Kraków zawdzięczał Muzeum Narodowe, czyli Józef Ignacy Kraszewski chowany z niezwykłą pompą na skałce. No a potem pogrzeb sprowadzonych do Krakowa szczątków Adama Mickiewicza. Kolejną taką wielką uroczystością stanie się pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego. Otóż właśnie ten zbieg okoliczności przyjście na świat utalentowanego, chyba genetycznie można tak powiedzieć, obciążonego tym talentem po ojcu Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, który odnajduje swój sens jako żywy ośrodek i pamięci i kultury właśnie w latach życia Stanisława Wyspiańskiego. Wspomniałem o tym genetycznym obciążeniu, no trzeba przypomnieć ojca Franciszka Wyspiańskiego, każdy, kto chciałby zobaczyć jego postać, wystarczy, żeby spojrzał w jedno z największych dzieł Stanisława Wyspiańskiego, czyli witraż Boga Ojca Stworzyciela w Kościele w Klasztornym Ojców Franciszkanów w Krakowie. Otóż Bóg Ojciec jest wzorowany po prostu na twarzy ojca artysty Franciszka Wyspiańskiego który był rzeźbiarzem. Produkowano w jego mieszkaniu na Krupniczej w Krakowie. Broń, pomoc powstańcom styczniowym. To prowadzi do degręgolady, można tak powiedzieć, społecznej i moralnej ojca Wyspiańskiego, który się po prostu rozpija i żadnej wychowawczej roli nie spełnia w stosunku do Stanisława. Tak jak wspomniała pani redaktor, to właśnie wujostwo przejmują tę funkcję to sieroconym w wieku lat dziewięciu przez matkę także Stasiem. Ale niewątpliwie talent plastyczny odziedziczył Stanisław po ojcu i właśnie u wujostwa dopominał się już jako mały chłopiec, żeby jednak nie zamykać na klucz szafy z książkami, tymi gdzie są piękne rysunki, reprodukcje, tylko żeby mógł je odrysowywać. No tak przeczytał od deski do deski boską komedię Dantego, dlatego że wspaniale była ilustrowana, ponieważ warunkiem, żeby mógł właśnie sięgać do tej szafy było to, żeby czytał książki. Po studiach. Młody Stanisław Wyspiański odbył podróż po Europie. Po powrocie od 1898 roku pracował jako dekorator i inscenizator w Teatrze Miejskim. Czy tak od tyłu wchodził do teatru? Rzeczywiście bardzo ważną rolę odegrała jego wizyta w Paryżu. Właściwie cztery wizyty. Przykładem niech będzie choćby to, że bodajże za czwartym swoim pobytem w Paryżu Wyspiański wynajmuje pracownię po polu Gauguin, który osobiście ocenia, zdaje się zresztą dość krytycznie, malarstwo młodego Wyspiańskiego. No ale to jest oczywiście także zetknięcie z katedrami, z wielką architekturą ze sztuką, no ale Paryż jest także stolicą teatru światowego. To właśnie w swoich listach do przyjaciół Wyspiański pisze o tym, jak oszałam go, że na jednym słupie ogłoszeniowym w Paryżu widzi 40 plakatów zapraszających na 40 różnych znakomitych przedstawień w tym samym dniu w Paryżu. W Krakowie, owszem, też widział wcześniej teatr znakomity, ale jeden teatr miejski był czynny pod klasyczną, konserwatywną dyrekcją Koźmiana, Owszem, występowała tam Helena Modrzejewska, no ale w Paryżu mógł zobaczyć Sarę Bernard, porównywać klasyczny, nieco skostniały rodzaj teatru w Krakowie z bardzo wieloma różnymi prądami Paryżu. Ale chyba jeszcze ważniejsze dla jego teatralnej fascynacji było połączenie jej z wizją katedry. I to nie tylko tej Wawelskiej, choć oczywiście, jak się okaże, tęsknota za Krakowem będzie silniejsza niż fascynacja kulturą zachodnią. niejako Z konieczności własnej potrzeby duchowej wróci Wyspiański do Krakowa, ale jednak z myślą tej wielkiej wizji katedry. Katedry w Rhin, w Chartres, w Rouen, w Notre Dame paryskiej. Ta wizja jakiejś symfonii różnych sztuk, które składają się na te genialne budowle towarzyszyła mu jako wizja syntezy sztuk, którą w swoich dramatach łączących słowo z obrazem będzie próbował realizować. I właśnie kiedy rozpoczął pracę w Teatrze Miejskim, tę syntezę tak manifestował, zajmując się reżyserią, bo przecież jako pierwszy zaadaptował dziady Adama Mickiewicza. To było coś niezwykłego? No, dziady pociągały każdego, kogo można byłoby nazwać awangardystą, do dzisiaj mają tę moc przyciągającą ze względu na wyjątkowy zupełnie sposób przedstawienia świata i jednocześnie niezwykłe ambicje autorskie, jakie Mickiewicz włożył w swoje arcydzieło. To nie jeden Wyspiański się natknął na to, jako na swoiste wyzwanie. Ale nie wydaje mi się, żeby te dziady były szczególnie ważne w rozwoju sztuki Wyspiańskiego. Ważniejsze było pewnie wcześniejsze jego praktykowanie, Malarskie najpierw w kościele Świętego Krzyża, w kościele Franciszkanów w Krakowie, gdzie już wspomniałem jego największe chyba osiągnięcie pod tym względem witraż przedstawiający Boga Stworzyciela, no a w prezbiterium jakby naprzeciwko tego obrazu witraże przedstawiające błogosławioną Salomeę rezygnującą z korony na rzecz świętości i świętego Franciszka, który także fascynował Stanisława Wyspiańskiego i cała ta feria wyobraźni, którą na ściany mógł rzucić dzięki zamówieniu miejskiemu, dzięki patronatowi wsparciu Matejki, miał ambicję, by także odegrać podobną rolę w stosunku do najważniejszego kościoła w Krakowie, w mieście, no bo oczywiście nad Krakowem jest jeszcze Wawel, ale w mieście kościół mariacki jest najważniejszy, tam jednakże Cieło wyobraźni mógł na ściany przelać jego przyjaciel. Później konkurent Józef Mechofer, z którym bardzo się przyjaźnił od czasu szkoły, no ale potem skłócił się, zresztą Wyspiański miał bardzo trudny charakter i z ludźmi czasem bardzo sobie oddanymi potrafił postępować twardo, żeby nie powiedzieć brutalnie, jak stanie się to udziałem właśnie Mechofera czy Lucjana Rydla, wykpionego w pewnym sensie w weselu. W każdym razie to malarstwo chyba było najważniejszym, także projekty witraży do Katedry Lwowskiej. Dzisiaj można je oglądać w specjalnym pawilonie zbudowanym z rekomendacji Andrzeja Wajdy tuż obok Kościoła Franciszkanów w centrum Krakowa. To razem składa się na tą drogę Stanisława Wyspiańskiego do wielkiej sceny, do wielkiej sceny, w której wizja plastyczna jest nie mniej ważna od słowa. Ale słowo oczywiście przychodzi... Przychodzi nie tak łatwo. Pierwsze próby sceniczne Wyspiańskiego nie przynoszą jeszcze takiego powodzenia. Takim debiutem scenicznym jest Warszawianka w 1898 roku, która odniosła sukces, ale na pewno nie na miarę jeszcze tej wielkiej wizji autorskiej Wyspiańskiego i dopiero wesele. W marcu 1901 roku wystawione nagle czyni z autora tego dramatu no nowego wieszcza. Właściwie nikt nie ma potem już wątpliwości. Nawet ten wykpiony w weselu, Lucjan Rydel, przypomnę, pan młody w weselu i zwłaszcza chodziło mu o obronę godności, troszeczkę jakby przedstawiona jako prymitywna chłopka panny młodej. Otóż nawet troszkę urażony tą sytuacją, Lucjan Rydel, no nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia nie tylko z arcydziełem literackim, ale z jakimś wydarzeniem w dziejach narodu. To jest fenomen jakiś, że Wesele jest ciągle grane, ciągle odkrywane na tyle różnych sposobów. Widziałem ekologiczną premierę Wesela nie tak dawno. A wyzwolenie, ten kolejny wielki dramat z 1903 roku, wtedy wystawiony, kończy się znowu klapą. Kilka, czy najwyżej kilkanaście przedstawień się odbyło. Mimo sławy, jaką już zyskał Wyspiański, to właśnie eksperymenty teatralne. Gra między sceną a widownią, to odwrócenie perspektywy, bo przypomnijmy, że w tym pierwszym przedstawieniu to jakby aktorzy grali przed odwróconym tyłem do widowni dekoracjami. To wszystko miało jakby służyć zrewolucjonizowaniu wyobraźni widzów. No cóż, widzowie nawet w tym tak bujnie rozwijającym się wtedy kulturalnie Krakowie z Przybyszewskim, z tą właśnie fenomenalnie wtedy rozwijającą się szkołą sztuk, Pięknych, gdzie przecież i Stanisławski, i Fałat, i Malczewski, i tylu innych geniuszy skupionych w towarzystwie sztuka, do którego zresztą i Wyspiański należał. Wszyscy pielgrzymowali wtedy ludzie wybitni w kulturze polskiej do Krakowa, ale nawet w tym okresie swojego rozwoju Kraków nie był dość dojrzały do tej rewolucji scenicznej, jaką w Wyzwoleniu, w swoim drugim wielkim dramacie, Wyspiański przygotował. Przeciem drużba, przeciem druzba, a druzbie to w copce służba. Mialeś chamie złoty róg, Mialeś chamie czapkę z piór, Czapkę wicher niesie, Róg huka po lesie, Ostał ci się ino sznur, Powiedział pan profesor o dużym sukcesie Wesela Stanisława Wyspiańskiego po, po wystawieniu dramatu w 1901 roku, ale przecież kiedy Wyspiański pisał Wesele, pokazywał temu i owemu, nie spotkało się to z akceptacją, zainteresowaniem. Dopiero kiedy wystawił to na deskach teatru, okrzyknięto go jako artystę pierwszej miary, chociaż do tej pory był uważany za artystę drugorzędnego. Czy fenomen Wesela nie polegał na tym, że no, odnosił się do Krakowa, do ludzi tam mieszkających? No, najpierw warto zaprotestować przeciwko sformułowaniu użytemu przez panią redaktor naturalnie dla skrótu publicystycznego Wyspiański przed 1901 rokiem. Na pewno nie był już traktowany jako artysta drugorzędny. Myślałam o jego pisarstwie, a nie o malarstwie. Myślę, że był uważany za jednego z najwybitniejszych artystów swojego pokolenia. Po weselu nie było wątpliwości, że wyrasta o głowę ponad wszystkich innych wtedy. Na tym polegała różnica. Nie był już tylko wybitnym, nie był już tylko pierwszorzędnym po weselu, ale był... No, narodowym geniuszem po tej premierze. Natomiast uwikłania, powiedziałbym, krakowskie, w których odczytywano pierwowzory poszczególnych postaci w Weselu, raczej nie pomagały, tylko przeszkadzały w recepcji Wesela jako wielkiego dramatu, który no przecież nie jest tylko dramatem paru rodzin krakowskich ale jest uniwersalnym dramatem, nawet nie tylko polskim, w sytuacji dziejowej Polski pod zaborami. Przypominam sobie reakcję Martina Scorsese, wspaniałego reżysera amerykańskiego, kiedy ten zobaczył Weselew Wyspiańskiego ekranizację Andrzeja Wajdy. No Skorsese był wstrząśnięty, chociaż nic albo prawie nic nie wie o historii Polski, ale, ale ten dramat może przemówić do każdego. Natomiast w Krakowie w 1901 roku, no cóż, było mnóstwo ludzi obrażonych. Najważniejsza persona, rabia Tarnowski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego był oburzony. Że szodek jego żony, Hetman Branicki, jest przedstawiony jako zdrajca i szubrawiec, którym rzeczywiście Hetman Branicki był bardziej niż którykolwiek inny Stargowiczan. Cenzura początkowo zdjęła austriacka cenzura. Sto kilkadziesiąt wierszy w czasie prób tego spektaklu, no ale ostatecznie wobec protestów rozmaitych wycięto, zdaje się, tylko kilkanaście wierszy. Naturalnie wesele nie mogło być w ogóle wystawiane ani w zaborze pruskim, ani w zaborze rosyjskim. To też warto przypomnieć, bo to pokazuje tę szczęśliwą dla Wyspiańskiego sytuację, że jego ukochane miasto, Kraków, akurat było wtedy stolicą nie tylko polskiej kultury, ale stolicą wolności polskiej kultury. Radykalnie kontrastującą z tym, co się działo pod smutnym, bardzo pod tym względem zaborem pruskim i pod przeżywającym oczywiście bardzo wiele dynamicznych przemian, ale jednak poddanym bardzo także surowej cenzurze zaborem rosyjskim. Stanisław Wyspiański nie ukończył kolejnego dramatu. Zygmunt August zmarł w 1907 roku, zmagał się z chorobą weneryczną. Kraków odebrał tę śmierć jako wydarzenie bardzo tragiczne. Wspomniał pan profesor na początku, że pogrzeb był niezwykłym wydarzeniem. Odchodził człowiek, który zrobił tak wiele... No, kiedy się zastanawia nad tym, jak to możliwe, że w ciągu no mniej więcej 20 lat aktywnego życia twórczego, niespełna 39-letni artysta w momencie, kiedy odchodził i to odchodził już jako człowiek chory i bezwładny, sparaliżowany chorobą weneryczną, która pierwsze oznaki dała 10 lat wcześniej, przyspieszając w pewnym sensie twórczość Wyspiańskiego, bo on wiedział od roku 1898, że ma wyrok nad sobą. I to właśnie w tym dziesięcioleciu ostatnim przecież powstają tak liczne jego arcydzieła sceniczne. To są rapsody sceniczne, Kazimierz Wielki, Bolesław Śmiały. To jest przecież Wielka Noc Listopadowa, no kolejny arcydramat naszej historii. Jednocześnie to jest przecież tak wielkie dzieło malarskie, które zostawia po sobie Wyspiański te setki akwarel. No i to są te jego wielkie kompozycje związane i z teatrem, i z dekoracją kościołów. To jest jego niesamowita wizja przebudowy Wawelów, Narodowy Akropolis. Ten sam tytuł nosi Akropolis, jeden z wcześniejszych dramatów Wyspiańskiego. Gdyby nie Wyspiański, trudno uwierzyć, że jeden człowiek może w ciągu kilkunastu lat swojego twórczego życia stworzyć tak wielkie i tak różnorodne dzieło. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Dziś mówimy o dwóch tytanach słowa końca XIX i początku XX wieku. Pierwszym jest Stanisław Wyspiański, a tym drugim Stefan Żeromski, który od początku podążał z piórem przez swoje życie, panie profesorze. No pewnie nie od samego początku, bo najpierw musiał nauczyć się pisać. Od co... początku swojej kariery literackiej. Tak, ale tak celowo przewrotnie nawiązałem do słów pani redaktor, żeby powiedzieć, że nie było wcale oczywiste dla kogoś, kto urodził się w roku 1864 na ziemi świętokrzyskiej, czyli w tak zwanym Królestwie Polskim, które właśnie było w czasie powstania styczniowego, a raczej w konsekwencji represji, jakie wtedy spadły na ziemię polskie pod zaborem rosyjskim, zostało pozbawione nawet tego formalnego tytułu Królestwa Polskiego i będzie nazywane krajem przywiślańskim. Otóż w latach wczesnej młodości Stefana Żeromskiego język polski został wyrugowany z nauczania. I tylko przypadkowi zawdzięczał młodziutki Stefan, że pierwsze w szkole początkowej, w Psarach, mógł przechodzić jeszcze ucząc się języka polskiego i pisania po polsku, bo potem już był tylko rosyjski w szkole, co zresztą znajdzie odzwierciedlenie właściwie w popularnej, przynajmniej do niedawna, jeśli nie do dziś, powieści Stefana Żeromskiego, czyli w syzyfowych pracach. Przypomnijmy jednak, że Żeromski, wywodzący się no, z drobnej szlachty herbu jelita. To jest ten sam herb, który nosił wieki wcześniej z wielką dumą Jan zamojski Żeromski urodził się na ziemi doświadczonej bardzo ciężko przejściami związanymi z powstaniem styczniowym. Świętokrzyskie było terenem najintensywniejszych walk. Tam właśnie, gdzie ojciec Stefana Żeromskiego jeszcze przed powstaniem straciwszy majątek, utrzymywał rodzinę jako dzierżawca folwarków, no także doświadczył tego losu, którego doświadczała społeczność polska w skutek represji popowstaniowych. No a młodziutki Stefan żył w prawdziwej biedzie. Nabawił się gruźlicy, która towarzyszyć mu będzie aż do śmierci. Ta nędzna baza, z której startował Żeromski do swojej kariery literackiej będzie twardą szkołą życia, której z jednej strony będzie chodziło o to by się na jego powierzchni utrzymać po prostu. No, nie było tutaj żadnych stypendiów dla polskiego artysty, pióra. Nie było żadnego wsparcia mecenatu publicznego dla kogoś, kto chce rozwijać swoje talenty w tym właśnie zakresie literackim. Wręcz odwrotnie. Słowo polskie było prześladowane w zaborze rosyjskim, choć na szczęście pozostawała sfera własności prywatnej, nienaruszonej przez imperialną władzę rosyjską i dzięki temu istniały czasopisma. Wciąż ukazywały się w języku polskim, zarówno dla pań adresowane, jak Tygodnik Mód i Powieści, gdzie zadebiutował w 1882 młody Stefan Żeromski, wtedy niespełna osiemnastoletni, przekładami wierszy rosyjskich, no bo taki był czas, przekładem wiersza Lermontowa. Ale to także czas, kiedy właśnie w oparciu o to, że system carski nie był systemem totalitarnym, a tylko autorytarnym. To znaczy zostawiał pewną przestrzeń autonomii w sferze prywatnej, prywatnym przedsięwzięciom do domów, jeśli można tak powiedzieć, prywatnych nie wkraczał. Chyba, że żandarmi ścigali jakieś nieprawomyślne z punktu widzenia władz carskich organizacje. Ale w związku z tym ta wizja domu jako twierdzy polskości, nawet w miastach bardzo dynamicznie się wtedy rozwijających, był to okres boomu gospodarczego. Po reformie łościańskiej, po uwłaszczeniu chłopów, no, masy napływają do miast. Także możliwość eksportu przemysłu z tych ziem na ogromny, chłonny rynek rosyjski także sprzyjała dynamicznej rozbudowie gospodarki na tych ziemiach. Ten czas. Był czasem, w którym brutalna walka o byt wyznaczała doświadczenia wielu, wielu tysięcy młodych ludzi, nie tylko Stefana Żeromskiego. Jednocześnie prześladowanie polskości było drugim tutaj istotnym wyznacznikiem i trzecim to, że jednak były oazy, w których polskość mogła znaleźć schronienie. To były właśnie czasopisma, dyskusje organizowane pomiędzy nimi, naturalnie językiem ezopowym, nie bezpośrednio wyrażające nieprawomyślne idee, bo na to nie było miejsca, ale jednak pozwalające tworzyć w języku Polskim, na zamówienie odbiorców tychże czasopism. No i było prywatne nauczanie, rola korypetytora. Skoro nie było edukacji oficjalnej w języku polskim, wiele domów ziemiańskich, tych, które jeszcze nie podupadły całkiem po reformie włościańskiej, chętnie wynajmowało młodych ludzi zdolnych Kulturalnych, oczytanych, którzy mogli służyć pomocą w edukacji dzieci, elitarnych domów, i że romski, choć nie miał ani matury, ani też wyższych studiów, chociaż dostał się na studia, na które przyjmowano bez matury, czyli na studia w Instytucie Weterynaryjnym, to jednak tych studiów nie ukończył. Ale właśnie jako samouk odkrywał kolejne pokłady polskiej kultury i jednocześnie konfrontował je z poznawaną wtedy także kulturą europejską przez różne tłumaczenia dostępne jak najbardziej w wydaniach pojawiających się i po polsku i po rosyjsku w Cesarstwie Rosyjskim. To razem uczyniło z młodego Stefana Żeromskiego kogoś, kto mógł utrzymać się na powierzchni życia dzięki zainteresowaniu swojemu kulturą. Stefan Żeromski od swojego debiutu w prasie w 1882 roku dalej krok po kroku systematycznie tworzył swoje kolejne dzieła do wybuchu I wojny światowej. Na liście mamy wspomniane przez pana profesora syzyfowe prace, dalej był promień, ludzie bezdomni, popioły, dzieje grzechu, uroda życia, wierna rzeka, imponujące i taka systematyczność też może zadziwiać. Nie wydaje mi się, żeby Żeromski mógł służyć za wzór systematyczności. Był raczej, powiedziałbym, tytanem. W takim pięknym wierszu poświęconym jego postaci Leopold Staff porównał go do lwa to był człowiek, który pracował no, niesłychanie intensywnymi zrywami. Niektóre z jego dzieł się zresztą nie zachowały. Trudne warunki, o których mówiliśmy, nie sprzyjały na pewno takiemu regularnemu trybowi pracy i właściwie aż do przełomu, który przyjdzie w jego życiu po 1904 roku, kiedy opublikował Popioły tę wielką epopeję nawiązującą do czasów napoleońskich, cieszących się wielkim zainteresowaniem czy renesansem zainteresowania w związku akurat ze stuleciem upływającym od wydarzeń tamtej epoki, to dopiero od tego momentu, że Romski, kiedy będzie mógł utrzymywać się już tylko z pisania powieści, z pracy własnego pióra, będzie mógł bardziej systematycznie tworzyć literaturę jako zawodowiec. Będzie zresztą później jednym z twórców w wolnej Polsce Związku Zawodowego. Literatów. Przed 1904 rokiem, nawet wtedy, kiedy już opublikował pierwsze zbiory opowiadań, wśród nich tom tak ważny rozdziewiał na skróty wrony. Rozrachunek z czasami powstania styczniowego, z problemem społecznego podziału, czy zacofania, jeżeli można tak powiedzieć. Brzemienia, które trzeba przezwyciężyć w polskiej praktyce społecznej. Także jego późniejsze teksty, syzyfowe prace, które cieszyły się dużą popularnością, nie dały mu jeszcze tej samodzielności. Dopiero właśnie przełomem pod tym względem są popioły. Już jednakże wtedy, to jest w czasach rewolucji 1905 -1907 roku, po wydanych dziełach, o których wspomniałem, jest Żeromski niewątpliwie kimś, kogo zdanie w sprawach nie tylko kulturalnych, ale społecznych i politycznych waży bardzo dużo. Zdobył ten wyjątkowy autorytet. Zdobył także dzięki umiejętności dotykania bolesnych miejsc polskiej rzeczywistości i jednocześnie dotykania tych miejsc z wielką pasją i miłością do Polski, bo to połączenie chyba było tutaj bardzo ważne, że nie było wątpliwości, że jeśli jak sam pisał rozgrzebywał rany, żeby się nie zabliźniły błoną podłości, to wiadomo było jednocześnie, że rozgrzebuje te polskie rany no, z taką gorącą, to brzmi może dzisiaj dla wielu uszu śmiesznie, ale nie brzmiało śmiesznie wtedy, sto lat temu, z gorącą miłością do, do Polski, do tego, żeby ona była najpiękniejsza, najlepsza, najuczciwsza, najbardziej moralna, taką humanistyczną moralnością. To właśnie sprawiało, że szybko, bo już na progu XX wieku był uważany że romski za, jak to określano, sumienie polskiej literatury. Czy ta gorąca miłość do Polski ujawniająca się w jego powieściach, w jego opowiadaniach, rzuciła go potem w stronę walki nie piórem, a z bronią w ręku, no bo... Wstąpił do Legionów, kiedy zaczęła się pierwsza wojna światowa, wielka wojna. No nie, po broń jednak naprawdę Stefan Żeromski nie sięgnął, tylko jak wielu wybitnych twórców i literatury i pędzla tego czasu zaciągnął się na służbę niepodległej. By towarzyszyć raczej oprawie, no nazwijmy to brzydkim słowem, propagandowej tego czynu niepodległościowego. Nie jeden artysta, choć oczywiście artystów tej miary nie było wielu, ale wielu artystów towarzyszyło legionom w tej właśnie roli, i że Romski był jednym z nich. To zresztą bardzo ciekawy moment jego uplasowania na scenie politycznej. Polski, dobijającej się niepodległości. Syzyfowe prace zostały zainspirowane artykułem Romana Dmowskiego, z którym znał się i korespondował Stefan Żeromski dość obficie. Ale przecież Żeromski z Romanem Dmowskim nie pójdzie później. Raczej zbliży się rzeczywiście do Piłsudskiego, choć i z nim nie pozostanie związany. Był współtwórcą tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych, które utworzą właśnie taką polityczną czapkę dla czynu legionowego od 1912 roku. Ale jednak zachowa dystans i niezależność wobec tych sporów, które się toczyły, sporów partyjnych, które się toczyły w polskiej rzeczywistości na progu niepodległości. Niewątpliwie bliska mu była inspiracja lewicowa, to właśnie współczucie dla skrzywdzonych i poniżonych. Choć jednocześnie stając także na służbę odbudowanej niepodległości w 1920 roku, kiedy bolszewicy najeżdżali w centrum Polski, Żeromski zostawia bardzo ważne świadectwo sprzeciwu wobec tej komunistycznej, krwawej utopii, która zagraża bytowi Polski polskiej kultury i pisze przecież wtedy swoje poruszające opowiadanie na probostwie w Wyszkowie, opisujące bandę, którą komuniści chcieli wprowadzić do władzy w Warszawie na czele z Feliksem Dzierżyńskim poprawcą setek tysięcy ludzi. A więc Romski, choć sympatyzował z ideami lewicowymi, to opisuje także również oczywiście w Przedwiośniu, w swoim ostatnim wielkim dziele, opisuje także konsekwencje tej radykalnej utopii lewicowej, konsekwencje groźne, niebezpieczne i w swoim artystycznym ujęciem mówi wyraźnie, że to nie jest dobra droga dla Polski. Na pewno nie rewolucja dla Polski. Dlaczego zbliżył się właściwie do Piłsudskiego, który już dawno wysiadł z tego czerwonego tramwaju. Piłsudskiego, który był przez jakiś czas zwolennikiem odzyskania niepodległości przy państwach centralnych. Natomiast Żeromski jednak tutaj swoje nadzieje pokładał we Francji i państwach entaunty. No cóż, Piłsudski to było jasne dla tych, którzy nie byli uprzedzeni wobec niego, za swój cel postawił niepodległość, a nie podległość wobec Niemiec czy wobec Austrii. To oparcie o Austrię było rzecz jasna wyborem taktycznym czy operacyjnym o tego zaborce, który mógł pozwolić na formowanie polskich sił zbrojnych i walkę o to, żeby Warszawa stała się znowu Polska, żeby Wilno mogło stać się częścią odrodzonej Rzeczpospolitej, a to były oczywiście ziemie pod zaborem rosyjskim. I to rozumiał Żeromski, choć jednocześnie, warto może to podkreślić, to właśnie nakierowanie Żeromskiego, jego wyobraźni, na współczucie tym niższym warstwom społecznym pozwoli mu odkryć coś, co odkryła narodowa demokracja wcześniej, a mianowicie znaczenie polskości na kresach zachodnich i północnych. W to dzieło zaangażuje się bardzo mocno Żeromski po odzyskaniu niepodległości. To jest oczywiście zbiór utworów o historii polskiego wybrzeża, wiatr od morza. To jest także jego zaangażowanie w akcję plebiscytową na Powiślu. I na Warmii i Mazurach zaangażowanie, które no jak wiadomo nie, nie przyniosło skutku pozytywnego dla Polski, bo to był czas przecież najazdu bolszewickiego na Warszawę. Ale jednak sam fakt, że, że Romski z taką pasją chciał służyć powrotowi Polski nad morze i zwracał właściwie może nawet większą uwagę na te kresy północne i zachodnie niż na kresy wschodnie jest także ważną częścią składową jego dziedzictwa ideowego. Końcówka życia Stefana Żeromskiego była emocjonująca, jeżeli chodzi o jego polityczne zaangażowanie na rzecz niepodległej, a potem już odrodzonej Polski, ale zanim Polska się odrodziła, to miał status dyktatora w Rzeczypospolitej Zakopiańskiej na przełomie października i listopada 1918 roku. Oryginalny moment jego życia... To rzeczywiście jest historia warta przypomnienia, bo pozwala ona uświadomić sobie, jak wyjątkową rolę odgrywało Zakopane wtedy w ogóle polskości i polskich elit kulturalnych. Biorąc już od końca XIX wieku była to jedna ze stolic kulturalnych Polski, a na pewno w okresie tym, kiedy Polska już wchodziła w ostatni etap walki o odzyskanie swojej państwowości, to był ten jeden z punktów, gdzie zgromadzona, jak to było, no, powiedziałem już od kilkunastu lat, zakopanem elita kulturalna z dawnych wszystkich trzech zaborów, bo już odchodzących powoli w przeszłość, miała okazję pierwszy raz w tym miejscu, w październiku 18 roku, ogłosić, że już się dokonało, że Polska jest już niepodległa. Rzecz jasna w tym miejscu, kiedy już powoli rozprzęgały się struktury władzy Cesarstwa Austro-Węgierskiego, była możliwość wcześniej niż powiedzmy w Lwowie czy w Krakowie, choć to nastąpi niedługo później, była możliwość w Zakopanem właśnie ogłosić tę symboliczną niepodległość, a Żeromski będący największym autorytetem wśród zgromadzonych tam pisarzy, malarzy, artystów scenicznych został ogłoszony właśnie owym symbolicznym dyktatorem. Tak, można powiedzieć, że to była...